Psiądźmy, moi drodzy. Mam nadzieję, że mały poślizg w niczym nam nie przeszkodzi. Zmieniłam troszkę temat konferencji. To, co miało być dzisiaj, teraz, będzie jutro. Dlatego, że problem przebaczenia bardzo pięknie wplata nam się w dzisiejszy wieczór na no, I może powiem, jak ten wieczór będzie przebiegał. Więc teraz będzie krótka taka konferencja na temat przebaczenia. Potem Ojciec wystawi Najświętszy Sakrament Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Poprowadzimy też taką modlitwę o przebaczenie. I potem nie jednak. Tak. Potem ojciec, potem ojciec, te nasze lamentacje położy, wyniesie właśnie, przedstawi Pan Jezusowi i, i też będzie modlitwa o uzdrowienie, o to, że Pan Jezus jakoś zajął się tym wszystkim, co w naszym sercu jest. Jak zostało powiedziane, moi drodzy, jedyną odpowiedzią na głęboki gniew wobec niesprawiedliwości życia Losu, zranienie serca, krzywdy, które doznaliśmy i cierpienie z tym związane, jest przebaczenie. Jest przebaczenie. Przebaczenie jest absolutnie kluczem do uzdrowienia duchowego i fizycznego też. Mogę być przez ludzi, jak to też już zostało powiedziane, zrównany z ziemią, mogę być oczerniony. Różne rzeczy mogą się przy, przytrafić. Krzywdzony w przeróżny sposób ale mogę się podnieść tylko przez przebaczenie. Mogę zostać uzdrowiony tylko przez przebaczenie. Bez przebaczenia nie ma uzdrowienia. I mogę wzrastać w zdrowiu i własce tylko wtedy, kiedy zdecyduję się przebaczyć. A jeżeli chcę być zdrowym w sposób trwały, przebaczenie musi stać się stylem naszego życia. I jest tak, kiedy ludzie proszą o uzdrowienie, o uzdrowienie fizyczne czy duchowe, to powinni zadać sobie trzy pytania, albo czasem zadaje im się trzy pytania o sprawy, które są przeszkodami w uzdrowieniu. Mianowicie właśnie o przebaczenia, Okultyzm i zatajony grzech, czyli świętokradztwo. To są trzy przeszkody, które są barierą do tego, aby łaska uzdrowienia mogła w nas działać. Przebaczenie musi być bardzo ważne, skoro Pan Jezus wypowiedział mocne słowa na ten temat. Wypowiedział mocne słowa na temat konieczności przebaczenia. Chciałam tutaj wszystkich fragmentów no, nie damy rady z braku ograniczeń czasowych przedstawić, ale chociażby modlitwa pańska. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Odpuść nam nasze winy. bo nam... Możemy kierować naszą prośbę do nieba, do Boga, do Ojca o przebaczenie naszych grzechów tylko wtedy, jeżeli my przebaczymy. A jeśli nie przebaczyliśmy, no to no to dalej w Ewangelii Świętego Mateusza w szóstym rozdziale w, werset, w wersetach 14 i 15 Pan Jezus mówi takie słowa Jeżeli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy Ojciec Wasz niebieski Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom i Ojciec Wasz nie przebaczy wam waszych przewinień to są bardzo mocne słowa i brzmiące jednoznacznie, nie pozostawiające żadnych wątpliwości, żadnych furtek, żadnej alternatywy. Jest jeszcze jeden bardzo ważny tekst w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale 18, w wersetach od 20 do 35. Jeśli ktoś z Państwa zapisuje, to dobrze zapisać te fragmenty i kontemplować je w domu, rozważać. I Mateusz 18, 20 do 35 to jest przypowieść o nielitościwym dłużniku. I o konieczności przebaczenia i nas jako ludzi wierzących właściwie nie trzeba przekonywać E, zgadzamy się ze Słowem Bożym. Problem leży bardziej w tym, jak się do tego zabrać, jak to zrobić, żeby przestało piec, żeby tam to wszystko zostało uwolnione w środku. Bardziej problem w tym leży, prawda? E, więc pierwsza rzecz, musimy być świadomi, że przebaczenie jest łaską, o które należy prosić, o które należy się modlić. Przebaczenie jest łaską, jest darem Bożym. Czasem jesteśmy tak głęboko skrzywdzeni, że na samą myśl o przebaczeniu temu człowiekowi, po prostu no człowiek nie wiem co, ale wy wiecie co. Poza tym przebaczenie, drugi punkt jest taki, że przebaczenie jest aktem woli, jest decyzją, moją osobistą decyzją chcę wybaczyć, moją wolą wybaczam, podejmuję taką decyzję. I ta nasza wola jest inspirowana prawdą, zgadzaniem się ze Słowem Bożym. Zgadzam się ze Słowem Bożym, zgadzam się z tym, Panie Jezu, co Ty mówisz i decyduję się przebaczyć mojemu winowajcy, mojemu krzywdzicielowi. To jest na poziomie woli, na, pozi na poziomie umysłu. Ale, jest, ale problem pozostaje dalej, bo serce piecze, bo serce boli, prawda? I też, kiedy idziemy na przykład do spowiedzi i to wystarczy, to przebaczenie właśnie na poziomie umysłu, na poziomie naszej woli, ta nasza decyzja. Pan Jezus nas rozumie, że potrzebujemy jeszcze długiej drogi, żeby nasze zranione uczucia, nasze krwawiące serce zostało uzdrowione. A więc jest aktem woli, jest decyzją. Chcę wybaczyć, znam Bożą prawdę i zgadzam się z Nim. Znam Słowo Boże na ten temat i zgadzam się z Nim i wybaczam. I teraz chodzi o to, żeby przebaczyć do samego dna serca. Żeby tutaj nas, żebyśmy tu poczuli się wolni, żeby nas tutaj nie bolało. Dzisiaj parę osób mnie zapytało, czy... Czy, czy może być tak, że przestanie boleć tutaj? Może być tak. Mówię uczciwie, z ogromną wdzięcznością Panu Bogu, tu w obecności Pana Jezusa, że mnie już nie boli. A więc, a więc jest to możliwe, dlatego że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Pan Jezus naprawdę uzdrawia. Więc tutaj, żeby tak przebaczyć do samego dna serca, bardzo pomocna jest modlitwa jest wielką łaską modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne, to o czym reflektowaliśmy przed południem. I teraz, oczywiście, życie sakramentalne, kierownictwo duchowe. Czasem też nie można wykluczyć terapii. Gdy chodzi o pewien etap w doprowadzeniu nas do takiej, no może być pomocne, prawda? ale wielką łaską jest modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. Trzeba też powiedzieć jasno i szczerze, że przebaczenie jest procesem nieraz bardzo długotrwałym. Zarówno na poziomie woli, jak i na poziomie uczuć. Pan Jezus może natychmiast w jednym momencie uwolnić nas, ale On ma swoją pedagogię i i to On jest właśnie dawcą łaski właśnie może się tak zdarzyć, że przebaczenie może zostać uwolnione na drodze charyzmatycznej i wyjaśnię na czym to polega i wybaczcie mi, że znowu odwołam się do świadectwa mojego życia problem przebaczenia to był problem mojego życia myślę, że wielu z nas i pomijając wiele szczegółów znalazłam się takim bożym przypadkiem we Francji na takich rekolekcjach w Paremonial, to jest miasto Najświętszego Serca Pana Jezusa tam w XVII wieku Pan Jezus objawił się siostrze Marii Małgorzacie Alakok i objawił jej swoją wielką miłość do każdego człowieka o dziewięć pie pierwszych piątków miesiąca to jest obietnica właśnie serca Jezusa dana siostrze Marii Małgorzacie a la m.in. Rekolekcje animowała taka wspólnota z Paryża, Emanuel. E, to były rekolekcje właśnie dla odnowy w Duchu Świętym. E, byli ludzie z całego świata, katolicka odnowa charyzmatyczna, z bardzo egetycznych <toddziestych> zakątków. E, ja nigdy wcześniej nie spotkałam ani kogoś takiego, ani czegoś takiego, nie miałam pojęcia o odnowie. Duch Święty był, znałam regułkę z katolizmu, prawda, i tylko tyle. Więc jak usłyszałam modlitwę w językach, jak zobaczyłam tych ludzi, że oni klaszczą, że no tak jakby Pana Jezusa dosłownie za szyję obejmowali, że tak się cieszą i są w tym prawdziwi, czy w ogóle najpierw myślałam, że zwariowali, ale i chciałam z tamtym wyjeżdżać, ale nie było czym, prawda, bo samoloty tanie wtedy jeszcze nie, nie, nie latały, więc mieliśmy autokar i um, usłyszałam w pierwszy wieczór, kiedy tak było mi niezbyt dobrze w tym zgromadzeniu, u, takie słowa dotarły, że odtąd wasze życie będzie łaską właśnie z ceremoniami. E, na trzeci dzień, mówił konferencję, taki ksiądz z Francji o miłości miłosiernej, przebaczającej. Mówił o tym w bardzo taki prosty sposób, że Bóg jest miłością, że jest miłosierdziem i wszystko, co od Niego otrzymujemy, musimy dawać innym, powinniśmy dawać innym ludziom i musimy przebaczać. I bardzo pięknie rozwinął właśnie to przebaczenie do samego dna serca. I kiedy on mówił tą konferencję, to ja tak Teraz wiem, że to była modlitwa, ale wtedy nie wiedziałam. Mówię, no Panie Jezu, Ty byłeś Bogiem, to mogłeś wybaczyć, ale ja nie dam rady wybaczyć tak do samego dna serca. I tak powtarzałam w kółko, że to jest niemożliwe, to się nie da, to jest niemożliwe, to się nie da. I to trwało chwilę. Za dwie godziny była msza święta i po pogonii świętej zaczęli podchodzić do mikrofonu różni ludzie i mówić jakieś słowa. Teraz wiem, że to, jest, że to były słowa poznania, taki dar Ducha Świętego. Duch Święty no, daje światło odnośnie jakiejś osobie, odnośnie duchowej sytuacji innej osoby. Może tak być. I podszedł do mikrofonu taki ksiądz staruszek z Holandii, miał chyba z 80 lat i, mówi, i powiedział coś takiego, że jest tutaj młoda kobieta, tam było 5 tysięcy ludzi z całego świata, która ma ogromny problem z przebaczeniem i że ona rozpozna się po tym, że w czasie konferencji księdza rzeka Maryi ona tak mówiła Panu Jezusowi, że nie da się przebaczyć do samego dna serca i powtarzała jak kołowrotek, że to jest niemożliwe, to się nie da, to jest niemożliwe. I powiedział tak, Pan Jezus ją teraz uzdrawia. Ja zgłupiałam... Um, nie wiedziałam, co ze sobą zrobić, nie wiedziałam, co to znaczy. Przeszedł mi taki zimny prąd, tam było bardzo gorąco. Był ogromny namiot, pod którym mieściło się 55 tysięcy ludzi, no i prawie 45% zjusza było wtedy. I usłyszałam tylko, że Ci prowadzący proponują, że jeśli ktoś został dotknięty łaską Bożą, to najlepiej, żeby poszedł tam do namiotu Adoracji. A w oddaleniu była taka łąka, namiot Adoracji, taka kompletna strefa ciszy. I poszłam tam. Po mszy świętej był obiad, to jest ważne. Więc ja poszłam do tego namiotu Adoracji, usiadłam sobie właściwie na przesyłku i wiem, że zaczęłam płakać. I kiedy. Jakoś oprzytomniałam w tym sensie, że popatrzyłam tak, no się wokół siebie, popatrzyłam tak trzeźwo wokół siebie, e, zorientowałam się, co się wokół dzieje. Ludzie szli na kolację, więc ja nie wiem, czy ja całe popołudnie płakałam, tego nie wiem. Jedno jest pewne, że kiedy, kiedy się podniosłam, e, jakby ktoś sto kilo ze mnie zdjął, wszystko, wszystko to ze mnie spłynęło i to trwa do dzisiaj to przyszła taka łaska potem przerabiałam inne przebaczenie w stosunku do innej osoby które trwało 8 lat Więc, ale mówię, że przebaczenie może zostać uwolnione właśnie na drodze charyzmatycznej moi drodzy nieprzebaczenie niszczy przede wszystkim nas cierpię wewnętrznie, użalam się nad sobą i przez te moje zranione uczucia, przez te właśnie przez tą szarpaninę wewnętrzną, tak jak to zostało powiedziane przed południem, mogę mogę w grzeczne uzależnienie, mogę chorować mogę fizycznie, mogę chorować psychicznie. I teraz tak, gdy chodzi o przebaczenie to musimy pamiętać o tym, że jest to taki pakiet pewien. Zwykle, kiedy myślimy o przebaczeniu, to myślimy o tych ludziach, którzy nas skrzywdzili. I właśnie myślimy, jak im wybaczyć i tak dalej. to nie jest wszystko. Mówiąc o przebaczeniu i myśląc się o przebaczenie, musimy też prosić za tych ludzi, których myśmy skrzywdzili. Taka jest natura człowieka, że ja krzywdzę, inni ludzie krzywdzą mnie, inni ludzie poranieni, a ja krzywdzę innych. I, i właśnie bardzo ważne jest, żeby, żeby uświadomić sobie, że jesteśmy nie tylko ofiarami, ale jesteśmy też krzywdzicielami. Że nie tylko my cierpimy z powodu innych ludzi, ale są też ludzie, którzy cierpią z naszego powodu i bardzo ważne jest jest to też bardzo takie uwalniające kiedy uświadomię sobie, że są ludzie którzy płaczą przeze mnie czy nie śpią w nocy przeze mnie czy, czy cierpią w ogóle przeze mnie bo e, po prostu e, też uświadamiam sobie czego potrzebuję w tym momencie uświadamiam sobie jak bardzo potrzebuję żeby inni ludzie mi wypaczyli żeby mnie zrozumieli że to nie była moja zła wola że, że no tak wyszło, no tak się poskładało. Że po prostu, ale cokolwiek się zdarzyło, to oczekuję, że mi wybaczą i że mnie zrozumieją, że mnie nie odrzucą, że mnie nie potępią, prawda? Yy, bardzo ważne jest, żeby przebaczyć sobie. To jest chyba najtrudniejsze, żeby wybaczyć sobie. Rozwiniemy to za chwileczkę też yy, yy, osoby, ludzie z autorytetem w Kościele, którzy posługują modlitwą o uwolnienie, o uzdrowienie wewnętrzne, mówią o przebaczeniu Bogu. Yy, my to wyjaśnimy sobie potem, bo yy, rzeczywiście nieraz jest w nas wiele żalu do Boga, ale tak naprawdę my nie mamy Bogu, co wybaczać. On nie jest winien Prawda? on nas nie krzywdzi on, on nie zawinił wobec nas więc tutaj należy postępować troszkę inaczej i to wyjaśnimy prawda i teraz czasem przewija się czasem przewijają się osoby w modlitwach wstawienniczych które mi się to zdarzyło kilka razy które mają taki problem z przebaczeniem osobie zmarłej bardzo są udręczone poczuciem winy, że już nic nie da naprawić z tym, że to może zostawimy na koniec, natomiast to, co jest ważne, przebaczenie tym, którzy mnie skrzywdzili, prośba o przebaczenie e, ludzi, w duchu możemy o to prosić Pana, e, żeby uwolnił przebaczenie w sercach tych ludzi, którzy, których myśmy skrzywdzili i żeby uzdrowił rany ich serca. Przebaczenie i przebaczenie sobie. Teraz moi drodzy, no. Tutaj mam taki punkt sposoby przebaczenia, ale ja go na razie zostawię. Chociaż może tak. Najbardziej doskonały przykład przebaczenia dał nam sam pan Jezus. Powiedział, ojcze. Bardzo ekstremalnej sytuacji, kiedy ubierał na krzyżu, powiedział Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Pan Jezus dystansuje się od tych ludzi, jakby, prawda, wyzwala się spod ich władzy, nie odkrywa roli ofiary, która bierze wszystko na siebie, ale wycofuje się gdzieś tam, w głąb siebie gdzieś tam w głąb, gdzie może się spotkać z Ojcem w każdym z nas jest takie miejsce, gdzie nikt nie ma dostępu, tylko Bóg więc Jezus jakby tam wycofał się w głąb siebie gdzie mógł się spotkać z Ojcem i powiedzieć Ojcze Ojcze, przebacz im bo nie wiedzą co czynią. teraz jest tak kiedy trudno nam jest wybaczyć to dobrze jest działać w przeciwnym duchu i zacząć błogosławić naszych wrogów to jest bardzo prosta modlitwa i bardzo uwalniająca i bardzo pożyteczna Święty Paweł o 12 rozdziale listu do Rzymian e, mówi e, abyśmy błogosławili a nie złorzeczyli tam znajdziemy ten odpowiedni rozdział na początku dwunastego rozdziału, już nie będę otwierać Biblii. I moi drodzy, kiedy właśnie ciągle stają nam przed oczami ludzie albo człowiek, który nas skrzywdził, to dobrze jest włączyć taką prostą modlitwę. Panie Jezu, błogosławię, błogosławię, błogosławię. Błogosławienie to jest coś więcej aniżeli życzenie wszystkiego najlepszego. Błogosławić to znaczy przesyłać Bożego życia dla tej osoby, przesyłać obecności Boga dla tej osoby. I chcę tylko powiedzieć, że ta modlitwa bardzo działa. Chcę tylko powiedzieć, że jest bardzo skuteczna i właśnie nasze serce jest uwalniane, bo tak jak powiedziałam, przede wszystkim to my cierpimy. Jesteśmy, nie przebaczając, jesteśmy ciągle pod władzą naszego krzywdziciela. A jeżeli tych krzywdzicieli jest na przykład pięciu, to jesteśmy pod władzą pięciu ludzi. Ciągniemy za sobą straszny ciężar, który w pewnym momencie jest nie do udźwignięcia i kończy się chorobą. Moi drodzy, kiedy czytamy Biblię, możemy znaleźć jeszcze kilka sposobów, jak wybaczać chciałam polecić Wam e, historię Jakuba i Ezawa już do, do kontemplacji w domu, do kontemplacji tego słowa burzewo. E, nie mam namiarów, ale to może jutro rano podam z Biblii. E, właśnie zdarzyło mi się kilka razy, że przyszli ludzie bardzo poranieni i na samą na samą na, samą, na, na same słowa, że no, nie ma wyjścia, musisz wybaczyć, po prostu skręcali się no, i, i po prostu z, tak nie, nie, widząc, nie wiedząc, co zrobić, zaryzykowałam i powiedziałam coś takiego, słuchaj, zrób jak Jakub, codziennie rano w twoim pokoju oddawaj Bogu siedem razy pokłon do ziemi, Bogu, który mieszka w Twoim krzywdzicielu. Tak jak zrobił to Jakub. Znacie tą historię, nie będziemy jej przytaczać, ale Bóg mu powiedział, żeby wrócił do swoich przodków, więc posłuchał Boga, ale miał konflikt z bratem. Oszukał go, ukradł mu pierworodztwo, prawda? Więc, yy, więc yy. Tutaj pomijam, nie będę dokładnie tego opowiadać, ale dokładnie, kiedy zobaczył, że Jakub, najpierw tam wysłał sługi z prezentami i tak dalej, kiedy zobaczył, że Jakub jest blisko, upadł na kolana i oddał siedem razy Bogu pokłon do ziemi. Bogu, który mieszka w Ezawie. Słyszałam potem te niezwykłe świadectwa, że właśnie o tym, że że złość minęła, że zawiść minęła, że pragnienie zemsty minęło. Po prostu ludzie zostali uwolnieni. To jest Słowo Boże i możemy mu ufać. To jest Słowo Boże i mamy mu wierzyć. Także... Także... teraz tak. Jak już powiedziałam, są dwie grupy osób. Gdy chodzi o przebaczenie gdy chodzi o przebaczenie. Pierwsza grupa to te, które mnie skrzywdziły. Jeszcze raz. Ja jestem ofiarą, oni są moimi krzywdzicielami. Cierpię przez nich, cierpię przez innych ludzi. I druga grupa osób to te, które ja skrzywdziłam. Oni są ofiarami, ja jestem krzywdzicielem i cierpią z mojego powodu. Bardzo dobrze jest sobie zrobić nawet taką listę E, prawda e, w ramach ćwiczenia duchowego i wypisać właśnie te osoby, które mnie skrzywdziły, a z drugiej strony te osoby, które <śmiech> mogę się domyślać, że zostały przez mnie skrzywdzone. Może pamiętam jakiś niegodny czyn wobec innych ludzi, e, a też e, dobrze jest się pomodlić, żeby Duch Święty nam przypomniał. I teraz, moi drodzy, dobrze jest poczynić refleksję Yy, dlaczego skrzywdziłam innych ludzi? Dlaczego skrzywdziłam? Dobrze się jest nad tym zastanowić. Na razie zostawmy tą pierwszą grupę osób, które mnie skrzywdziły, z powodu których ja cierpię. A zatrzymajmy się na tej gru drugiej grupie osób, czyli na tej, która cierpi z mojego powodu. I zadać sobie pytanie i poczynić refleksję. Dlaczego ja krzywdziłam innych, czy skrzywdziłam innych. Dlaczego to zrobiłam? Oczywiście w Bożej obecności, oczywiście przed Panem Jezusem. I moi drodzy, będziemy zaskoczeni, będziemy zaskoczeni tym, co zobaczymy w naszym sercu. Bo zobaczymy, że tak naprawdę nie chcieliśmy skrzywdzić, że chcieliśmy powiedzieć coś innego, że chcieliśmy się zachować inaczej, że... Odezwała się jakaś nasza rana i dlatego byliśmy złośliwi, agresywni. Jakaś rana się odezwała, prawda? I możemy sobie dalej zadać drugie pytanie. E Czego oczekuję od moich ofiar? Czego oczekuję od moich ofiar? I zobaczycie, że znowu przyjdzie odpowiedź do serca. Jedna jedyna że niczego tak nie pragniemy jak tego, żeby inni ludzie nam wybaczyli. Niczego nie pragniemy jak tego, żeby Bóg nam wybaczył i tego, żeby inni ludzie nam, nam wybaczyli. I teraz y, to jest bardzo pomocne, to jest sprawdzone w działaniu, to jest sprawdzone w modlitwie, to, to czym teraz się dzielę. I teraz y, właśnie... Y, Dojdziemy do wniosku, że zło przeważnie nie jest idącą z serca, sprawiającą radość, złośliwością, pozbawioną skrupułów, przyjemnością, lecz pełną udręki, mającą postać wewnętrznego przymusu i nałogu albo powodowaną lękiem instynktem bolesną reakcję na nie dające się znieść właśnie zranienia, niezaspokojone pragnienia. Jestem zranionym człowiekiem i ranie, i inni są zranieni i ranią. Popełniam, ja popełniam zło, popełniam nieprawość i potrzebuję przebaczenia. Chcę, żeby inni mnie zrozumieli, nie oskarżali, jak powiedziałem, nie odrzucali. E, więc y, muszę i wtedy o wiele łatwiej jest ofiarować przebaczenie, dać przebaczenie naszym przywdzicielom. Pan Jezus powiedział, wszystko co byście chcieli, żeby ludzie wam czynili i wy im czyńcie. Bardzo też to Słowo Boże jest pomocne, żeby w uwolnieniu naszego serca i uzdrowieniu. I ta refleksja pomoże mi, jak powiedziałam, aby przebaczyć innym ludziom. Tu się przewijało w przedpołudniowych nauczaniach, że zarówno Biblia, jak i psychologia ostrzegają nas przed zbyt pochopnym osądzaniem ludzi, którzy popełniają zło. Zarazem jednak wskazuje nam, że również dla psychicznego rozwoju człowieka istotnym warunkiem jest przebaczenie. Tylko wtedy, gdy potrafię przebaczyć ludziom, którzy mnie zranili i dręczyli, może stopnieć y, lód, y, ta góra lodowa tych uczuć różnych, y, które już dzisiaj były wymieniane, prawda? I może zostać przemieniony i przezwyciężony jakiś fragment zła. Jesteśmy to winni nie tylko sobie, ale naszej rodzinie, społeczeństwu. Tam, gdzie nie ma przebaczenia, zło się rozrasta. Tam, gdzie nie ma przebaczenia, zło się rozrasta jak złośliwy nowotwór. Chcę też powiedzieć, że należy wybaczać, należy zgadzać się ze słowami Pana Jezusa, że mamy przebaczać dla naszego Absolutnie dla naszego własnego dobra, także z tego względu, że nieprzebaczenie może stać się przekleństwem pokoleniowym. Ktoś mówi, nigdy mu nie wybaczę i żyje z tymi słowami, nigdy nie wybaczę na przykład mojej synowej, nigdy jej tego nie wybaczę, żyję w nienawiści i umiera z tym. Bardzo prawdopodobne, że w rodzinie zaistnieje taka sytuacja, że właśnie ludzie będą się nienawidzieć, będą zawisni wobec siebie. Nie będzie żadnych relacji, żadnych związków rodzinnych. Po prostu takie rzeczy się zdarzają. Takie rzeczy się zdarzają i no... Więc moi drodzy, więc tak, y, przebaczyć Bogu. E, no, nie powiem nic tego, że wielu ludzi odpowiedzialnością za pogmatwaną historię swojego życia obarcza Boga. E, potrzebują oni takiego oskarżenia przeciwko Bogu, żeby mieć argument dla negacji swojego życia. Ale to nie Bóg jest winny. I tutaj chciałam powiedzieć, że kiedy mamy w sercu żal do Boga, kiedy przypisujemy Mu jakieś trudne doświadczenia, to musimy jakoś w pokorze stanąć przed Nim. Musimy stanąć w pokorze i powiedzieć Mu, jak to się mówi, w oczy o tym, że mamy do Ciebie żal. Mam do Ciebie żal. Ojcze, mam do Ciebie żal. Jak mogłeś do tego dopuścić? I powiedzieć szczerze o swojej sytuacji uczuciowej i emocjonalnej powiedzieć Bogu wprost, bo to jest ważne. I też jakby przeprosić Pana Boga. Przeprosić Go, no bo mamy prawo do takich uczuć, bo jesteśmy ludźmi i On je rozumie, ale nie możemy w nich tkwić, nie możemy jakby pozostać w tych uczuciach i emocjach właśnie. I teraz nie możemy pozostać w tym proteście przeciwko Bogu i właśnie wyznanie Bogu naszego stanu duchowego, uczuciowego i emocjonalnego przeproszenie Go przeproszenie Bogu należy się przeproszenie za to, że Go oskarżamy też przyczyna tego jest przyczyna tego oskarżenia Boga leży w złym obrazie Boga w naszym sercu eee, leży w tym, że mamy niewłaściwy obraz Boga, ale też nie oskarżajmy się, ale nie czujmy się z tym źle. Bo na obraz, bo właśnie eee, patrzymy na Boga przez pryzmat naszych doświadczeń no, z ziemskich ojca najczęściej. Eee, też no, dzieci, tak, rodzice straszą dzieci Bogiem, bądź grzeczny, bo Bozia Cię skaże, prawda? Yy, albo no jest też szóst, szósta, prawa, znaczy jedna z prawd wiary, która mówi, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza i za złe każe. Jest to absolutnie słuszne, tylko że brakuje dobrego wytłumaczenia teologicznego i w związku z tym wielu ludzi tak właśnie postrzega Boga, który jest sędzią yy, ważącym nasze uczynki dobre i złe. W każdym razie ten problem wymaga głębokiego uzdrowienia obrazu Boga w nas. Wymaga przeproszenia Boga i wylewania serca przed Bogiem. Jutro będziemy mówić o modlitwie krzyku, a nawet o modlitwie złorzeczenia. Wszystko musimy w nas dopuścić do głosu i odnieść do relacji z Bogiem żeby tak już przyspieszyć, to powiem teraz o przebaczeniu samemu sobie. Musimy pojednać się z sami z sobą. Po relacji z Bogiem najważniejszy związek stanowimy właśnie sami z sobą. Wielu ludzi nie może sobie wybaczyć i pozostaje w konflikcie z sobą, z najtymi skłonnościami, z przeżyciami, które są w nas. I Moi drodzy, jeżeli w naszym życiu są, jest coś, o czym wolimy nie mówić, nie myśleć, nie wspominać, co na wspomnienie czegoś wychodzi nam rumieniec na twarz, to znaczy, że potrzebujemy coś wybaczyć sobie. Czasem spowiadamy się całymi latami z tego samego grzechu. Myślę, że jedna z przyczyn, jest w tym, że nie wybaczyliśmy sobie i też brak przebaczenia samemu sobie świadczy o głębszym problemie w człowieku świadczy o niewłaściwym obrazie Boga bo jeśli nie wybaczą sobie, to znaczy, że nie wierzę że Bóg nie wybaczył a więc coś szwankuje na tej linii relacyjnej ja Bóg coś szwankuje, w moim sercu wychodzi obraz Boga to świadczy też o tym, że mam zły obraz siebie, że brakuje mi akceptacji siebie, braku zgody na siebie, na to kim byłem, kim jestem, kim się stałem. Zgodę, brakuje mi zgody na moje słabe strony, słabości, moją różne penurcję, prawda? Jakby powiedział Jung. Ale też no, na mocne strony. Prawda człowieku jest taka, że ma prawda, swoje blaski ma swój blask i swój cień. Brak przebaczenia samemu sobie może prowadzić do jeszcze głębszego problemu, poczucia winy, życiu w potępieniu. To są bardzo, już, to są bardzo poważne sprawy, kiedy czuli za życie na ziemi. Ma wrażenie, że żyje w piekle i już jest potępiony i takich ludzi poznawałam. To jest straszna udręka, nie daj Boże, nie daj Boże. To jest straszna, to jest straszna właśnie udręka. Nożą w sobie nieugiętego sędziego, który ich bezlitośnie potępia. To się może skończyć nawet chorobą psychiczną. Musimy pogodzić się z własną winą i przebaczyć sobie. Wiara w Boże przebaczenie. Winna odwrócić nasz, nasz wzrok od własnej winy i skierować go na Boże Miłosierdzie. Słowo Boże mówi, że chociażby krzewy nasze były jak szparłat, to nad śnieg wybieleją, i choćby były czerwone jak purpura, staną się jak wełna. E, i, i miłosierdzie zaczyna się zawsze od własnego podwórka. Nie możesz dać nikomu tego, czego sam nie posiadasz. Moi drodzy, trzy minuty jeszcze. Bywa nieraz dla ludzi bolesnym doświadczeniem życie ze świadomością, że nie możemy już nic zrobić dla zmarłej osoby, przez którą byliśmy skrzywdzeni, albo którą sami skrzywdziliśmy. Nie możemy prosić jej o przebaczenie, ani też nie możemy ofiarować jej przebaczenia wobec zmarłych z którymi żyliśmy w konflikcie łatwiej niż w innych sytuacjach budzi się chore poczucie winy kiedy konflikt był głęboki trwał dłuższy czas czujemy się też niekiedy winni winni śmierci tej osoby jest to owoc chorego poczucia winy wobec zmarłego E, więc, moi drodzy, pojednanie z osobą zmarłą, uboga, nie ma rzeczy niemożliwych, będzie polegało najpierw na oddramatyzowaniu istniejącego konfliktu i próbie spojrzenia na niego no, jakoś tak realistycznie, właśnie bez lęku, poczucia winy. Nasz udział w tym konflikcie nie jest większy tylko przez to, iż ta osoba już nie żyje, a jego rozwiązanie następuje w cieniu jej śmierci kiedy czujemy się oskarżani jeszcze z grobu wtedy jest to raczej wyraz naszego chorego poczucia winy odpowiedzialność za konflikt ze zmarłym nie zmniejsza się ani też nie zwiększa właśnie tylko przez sam fakt śmierci i teraz tak wiara w świętych obcowanie sprawia iż także po śmierci możemy wszystko naprawić Oczywiście inaczej, aniżeli wobec osób żyjących właśnie w duchu wiary przez świętych, obcowa świętych obcowanie. Naprawianie i rozwiązanie tego konfliktu polega przede wszystkim na pojednaniu się z Bogiem i z samym sobą. Muszę przyjąć Boże przebaczenie w tej sprawie i muszę sobie. Jednając się z Bogiem, jednamy się też ze wszystkimi ludźmi. I też w tym procesie pojednania ze zmarłym powinniśmy budować w sobie przekonanie wiary, iż osoba, która odeszła do Pana, patrzy na naszą ludzką rzeczywistość z zupełnie innej perspektywy. Oni już tam są po drugiej stronie, wszystko widzą w prawdzie i uśmiechają się, może nie tyle uśmiechają się, co boleją, że my tak niepotrzebnie cierpimy. Oni mają ogromny dystans, właściwie ten konflikt nie istnieje, prawda? Zmarł jako pierwszy, przebaczył nam już wszystko. On rozumie nas lepiej aniżeli my sami. Rozumie też zaistniały konflikt, rozumie jego źródła i jego konsekwencje. Yy, jeszcze dwie minuty. W poniedziałek, jak mówiłam, jest 12 rocznica mojej córki, która zginęła tragicznie, Kasi. Miała 22 lata i myśmy mieli właśnie konflikt między sobą. Kasia wymawiała, myślę, że mogę to powiedzieć, bo jak Pan Jezus też rozwiązał to. Kasia miała mi za złe, że ja za dużo udzielam się tam we wspólnocie, w kościele. Jednocześnie bardzo dbałam o domu, prawda? I no, momentami dochodziło do takich, no, może nieostrych kontrowersji, ale, ale po prostu no, nie było to tak miłe. Nie wiedziałam, jak z tego wybrnąć. I pamiętam ten dzień, kiedy wyszła z domu. Wyszła rano, i ktoś tam przyszedł, zapytała, czy chcemy herbaty, i ja powiedziałam, nie, nie, nie, dziękuję. I pomyślałam sobie w duchu tak, znowu będzie mówić, że poświęcam czas ludziom, prawda? Bo ktoś przyszedł w sprawie swo problemu swojego. Taka złośliwa myśl mnie na, na, na, na, na, naszła. I to było nasze ostatnie spotkanie. Wyjechała w piątek, a za tydzień w piątek już było po jej pogrzebie. I właśnie bardzo mnie to gdzieś tam... Myślałam o tym, nie dawało mi to spokoju i pamiętam, że tutaj pomijam kilka szczegółów, za tydzień po pogrzebie pojechałam na cmentarz i potem wracając, Aha, a jeszcze nie, jeszcze przed pogrzebem, ja mówię tak, Kasia, szłam ulicą i tak jakbym z nią rozmawiała, mówi: ty... ja mówię tak, Ty już nie jesteś po drugiej stronie życia, Ty widzisz to wszystko w prawdzie, jak to wygląda, gdyby Pan Jezus dał Ci taką łaskę i gdybyś mi dała znać, kto miał rację, ja czy Ty? Jak ty miałaś rację, to ja się wycofam, a jak ja, no to, no to zostanę przy tym, co robię. I za tydzień po pogrzebie pojechałam na cmentarz i potem wracając, przyjechałam do domu i wiecie, to może zabrzmi niepoważnie, ale jakbym słyszała jej głos, jakby fizycznie mówiła, nawet się oglądałam, czy jej nie zobaczę. I ona mówi, mamo, kochaj, kochaj, tu się tylko miłość liczy i całe popołudnie że się tak wyrażę chodziła za mną i, i to mówiła kochaj, kochaj, że tu się tylko miłość liczy więc tak Pan Jezus ten nasz konflikt rozwiązał, prawda i, i także w Bogu nie ma rzeczy niemożliwych pojednanie z osobą zmarłą to, przed, to przede wszystkim pojednanie z Bogiem i pojednanie z samym sobą i moi drodzy to może no, takie bardzo praktyczne nauczanie na temat przebaczenia, ale myślę, że tego potrzebujemy, bo nie mam wątpliwości, że zgadzamy się ze Słowem Bożym, które mówi, że jeśli my nie przebaczymy naszym winowajcom, to Bóg też nam nie wybaczy. I teraz będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu i mi się mokryć.